Granatnik w ręku nazisty. Dr. Pancer Faust. Fonstefan Stefan Kosiewski. Diabelska niespodzianka. PDO 467 Banda 4. Schyłkowy Kaczyński. Szczęść Boże państwu. Przed mikrofonem we Frankfurcie nad Menem 20 grudnia 2022 roku. Czy dostawy ogromnej ilości granatników produkcji niemieckiej, tudzież innych rodzajów broni na Ukrainę można uznać za atak na Rosję? Zapytała Moskwa ustami byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej. W pełni to uzasadnione, a także na miejscu i ze miar pomyśli Dymitra Midwiediewa, ujętej życzowo w pięciu gwieździstych pitagorejskich punktach 16 grudnia anno domini 2022. 22 Trzy dni po obwieszczeniu przez USA, że miesięcznie 500 wybranych poborowych z narodu ukraińskiego będzie przechodziło w Niemczech regularne przeszkolenie w zakresie strzelania z granatników RGW Nońcyś, w celu odróżniania ich na pierwszy rzut oka od głośników i bluetoothów Pokojowego Narzędzia Komunikacji Humanistycznej PDO 497. Czy redystrybucja zbrodniczej broni, jak również bezprawne wywożenie tej broni z powrotem na obszar państw NATO i handel tamtą bronią z miejscową mafią, Udowodniony sądownie w przeszłości, szefowi policji w Polsce, zostanie uznany w końcu za zbrodnię przeciwko ludzkości i osądzony jako taki przez Trybunał Międzynarodowy, podobny do Trybunału Noremberskiego dla nazistów hitlerowskich, czy może nazistom tzw. Tak Polski po Magdalence zaliczony zostanie z Urzędu Kryptosyjonistycznego do wysługi lat, zazwyczajną dintojrę i formalny powód do odwołania ze służby za dobra służby jak sorty mundurowe osoby figuranta wyznaczonego do odegrania roli kozła ofiarnego. Zastępca przewodniczącego Rady Obrony postawił zasadnicze pytanie. Przytaczamy. Czy wojnę hybrydową de facto Wypowiedzianą naszemu krajowi przez NATO, można uznać za wejście sojuszu do wojny z Rosją? Koniec przytoczenia słów Dmitra Medwidiewa. Siedział w sobie jeden facet w służbowym gabinecie, i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił się cały dom, gdzie siedzieli o trzeciej w nocy. A w pomieszczeniu pod gabinetem komendanta skruszył się strop. I ukazały się im języki, jakby ognia, które osiadły z hukiem na każdym z nich i zaczął mówić jeden facet po ukraińsku. A na chuj mi to? – To na ci jest wszelka moc na niebie i ziemi – powiedział doń diabeł. I usłyszał jeden facet szatana, bardzo głośno i wyraźnie, mimo centralnej perforacji pourazowej błony bębenkowej i wystąpienia dużego niedosłuchu. Więc powstał ten szum, zgromadził się tłum, i zatrwożył się każdy funkcjonariusz, bo usłyszał go w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż oto diabeł i wszyscy ci, którzy mówią, nie są nazistami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Inni zaś drwiąc, mówili, młodym winem się upili. Na to podniósł swój głos rzecznik i przemówił do nich. Mężowie hazarscy i wy wszyscy, którzy w tak zwanej Polsce po Magdalence mieszkacie, niechże wam to będzie wiadome. Dajcie też posłuch słowom moim. Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mnie macie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Dzieje apostolskie, drugi, pierwszy do czwarty. A była trzecia godzina nocy. Niezbity dowód na istnienie diabła. Granatnik w ręku nazisty. To pożar strzelający o trzeciej godzinie nocy, dubeltówka na scenie wisząca na desce dramatu Herody, Herodę Szpilfon Stefan Kosiewski w Teatrze Nowoczesnego Narodu Polskiego. Samopał, empiryczny dowód na istnienie diabła i jego diabelskiej godziny, pod którym to pojęciem od wieków średnich rozumie się e, przez się w cywilizacji chrześcijańskiej Europy Czas największej szatańskiej aktywności. Całe 60 minut. Między 3 a godziną 4 rano. Jak dowodzi teologia. Tu przypis. E, diabelska godzina, czas kuszenia, który szapa, szatan upodobał sobie najbardziej. Arateja. E, kliknij, obacz dalej. <kluzny> Przepraszam. To był przypis piąty już czytam dzisiejszym. Sięgając do źródeł, a fontes łacińskie, w internecie, które odsłaniają prawdę, odsłaniając prawdę, biją w oczy. W opinii średniowiecznych komentatorów, sąd Sanhedrynu nad Jezusem odbył się w połowie czasu między zdradami dwóch uczniów Nazarejczyka. Czyli o trzeciej nad ranem. Była to, jak dowodzili się średniowieczni uczeni, chwila odrzucenia Boga, dokonanego z diabelskiego podpuszczenia przez naród wybrany. I widzę, tu znowu przypis. Któregoś dnia jeden facet zobaczył, jak silny bije słabszego. Podszedł więc i powiedział – nie bije się słabszego. Ale tamten odpowiedział – jak się nie odpieprzysz, to i ty dostaniesz. Wtedy nie wytrzymał i strzelił silnego w pysk. Na drugi dzień zobaczył, jak słabszy, bije bardziej słabego. Podszedł więc i powiedział – Zabij go, kurwa, zabij! Na całe szczęście generał Simon, może i tknięty niejasnym nadludzkim przeczuciem i racjonalnie płynącym z głębi nadświadomości dosyć stanowczo, a bezceremonialnie, przerwał dwóm podległym mu funkcjonariuszom w randze zastępcy odgrywanie psychodramy, wyjął czy wyrwał wręcz kilkunastokilogramowy granatnik w ostatniej chwili z rąk młodzianków, którzy ad hoc, bez danego scenariusza, wykorzystując zaledwie elementy teatru i dramy, robili sobie, a trzeba to jednak przyznać, że stosunkowo... Nawet stosunkowo zabawnie, za bezmyślnego wicepremiera do spraw bezpieczeństwa Izraela w Polsce Jarosława Kaczyńskiego, brata Lecha Świętej Pamięci i kiepsko zorganizowanego bankstera WBK Santander obecnie, niepociumanego w roli premiera PL Mateusza Morawieckiego. Żyjących w niespisanej rozdzielczości majątkowej z połubecką mafią i dlatego rozglądający, zaglądający, przepraszam, przy tym jednak beztrosko, w oczy czarnej lesbijskiej kuzynce murawieckiego na Bałtyku. Jakby z dwóch ciemnych końców rury pancer Fausta ktoś lepszy, sedna interesu narodowego Polski. W ucieczce Szczura z bardzo dobrze popłatnego stanowiska państwowego. Zaiste wpatrzeni na ślepo, we wiekową dziurę pokroju esterki, na przestrzał po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wzorem studentów weterynarii, diagnozujących anegdotycznie uryczącej permanentnie krowy, króla Lula, przekręt kiszek. Fermy wiatrakowców energetycznych po krótkim jeno zaświeceniu ręczną latarką, w apokaliptyczną otchłań paszczy, ryczącej bestii krowiej oraz po nieskutecznym wypatrywaniu przez żydowski moment e, półtorej sekundy światełka nadziei w smoczym tunelu pod byczym ogonem. Otóż po tajemnym odebraniu od stanego emisariusza Jacka Soplicy komendanta świętego dwóch prezentów, suplementów, załączników banderowskich do kutasów na wstędze z gwiazdą na szyi oraz pod ramieniem przywiezionych osobiście wcześniej z Ukrainy przez obojga czołowych rządzących nazistów, homonazistów nazistów POLIN, dwóch orderów drugiej klasy Jarosława Mądrego za setkę posowieckich czołgów oddanych przez Warszawkę nazistom Żeleńskiego na Ukrainie i za wyczekiwane za to przez Słowację od Niemców Leopardy. Przy tym należy zauważyć, iż psychodrama, angielskie dram ter terapii) to metoda psychoterapii mająca na celu rozpoznanie i leczenie zaburzeń psychicznych. Zdaniem Wikipedii nierozgraniczającej przysłowiowej zapałki Intermarium na czworo, niedzieląca kilkudziesięciomilionowej grupy terapeutycznej w tak Polsce po Magdalence na klientów bezmyślnie rządzących z rozdzielnika ludzkiej nomenklatury Kiszczaka i Michnika oraz narządzonych, czy jasno mówiąc, uciskanych, tak zwanych pozaresortowych w biedaszybach pod byle jaką sortownią ręcznego typu w Strzemieszycach, na Zagórzu, Ksawerze czy w Kazimierzu. Komendant Simon przekonany był święcie że otrzymał w Kijowie od sojuszników tubę po granatniku, która miała być tylko, przytaczamy, tubą zużytą, pustą, bezpieczną, przerobioną na głośnik, z którego można korzystać przez bluetooth. I dlatego, jak tylko, koniec przytoczenia, i dlatego, jak tylko doszedł go z nagła, diabelski głos ujawniający bezceremonialnie przy niewtajemniczonych świadkach, o nadaniu mu wszelkiej mocy na niebie i ziemi. To niezwłocznie nacisnął na przycisk czy na bluetooth pilota, a żeby wyłączyć natychmiast natowskie zdalne sterowanie niemiecką Pumą na odległość, Rosomakiem, Leopardem, lampartem kremlowskim podsłuchem czy innym badziewiem chińskim, z, chińskim złomem, za który wziął także kolejną tubę po zużytym granatniku, zadedykowaną wprawdzie, bez instrukcji obsługi ponadpaństwowej służby na Ukrainie do spraw sytuacji nadzwyczajnych, ale osobiście premierowi Morawieckiemu. Po drugim spotkaniu ze stojącymi u boku szefa czerezwyczajki Sojusznikami. Templer dobrze wiedział, iż takie tuby propagandowe czerwono-czarni naziści z Ukrainy przekazują zwyczajowo przedstawicielom innych służb, między innymi także z USA, Izraela, Watykanu i Birmy. Rozbiła się nawet niedawno nad Mołdawią cała bania samolotu wypełniona takimi tubami rakietowymi najnowszej produkcji zachodnie niemieckiej firmy Dynamit Nobel de Uznanie komendanta Simona za osobiście pokrzywdzonego, albowiem podkuszonego ewidentnie diabelską sztuczką. Z czasową perforacją, błony cudownie odradzającej się w uchu człowieka, niczym oderwany ogon jaszczurki, figuranta wyznaczonego za kulisami tzw. wielkiej polityki, do bezmyślnego pociągnięcia za feralny cyngiel, język spustowy RWG Nońcyś, jest niewątpliwie dowodem liczenia się przez ministra sprawiedliwości i prokuratura generalnego RP, magistra Zbigniewa Ziobro, z ontyczną metafizyką uzależnień strukturalnie żywych i zrównoważonych w sieci nieco wyższych mocy, wertykalnych i horyzontalnych, owego porządku świata, kreacji Unii Europejskiej, o którym bracia kaczyńscy być może marzyli po cichu podpisując po bliźniaczej rozmowie przez telefon o trzeciej godzinie nocy w ubiegłym jeszcze stuleciu traktat lizboński. Mówiąc o Joanninie kojarzonej być może w myśli jednego czy drugiego, bardziej może homoseksualnego z Jochiminą braną przed wiagrą, za wiarą w tę samą fizyczną, fizycznie moc prącia, ale i schodzącej się y, objawieniowo po latach na imprezie we warszawskim ogrodzie zoologicznym z wizjami góry przesądzonej wyższości, sprawiedliwości boskiej państwa Izraela. Przytaczamy. <śmiech> Przepraszam. Tak przed świętami starca złożyło. Przytaczamy.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 Każdy, kto potrafi liczyć, kto. Koniec przytoczenia. Przerywamy czytanie peanu wygłoszonego przez Jarosława Aleksandra Kaczyńskiego w czasie 2 minut 18 sekund na imprezie Fundacji z Johnny Jony Danielsa we Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym przy 25-krotnym zerknięciu na 4 oktawy. Dla każdego, kto potrafi liczyć. Na opatrzność Bożą zarządowym kolegą ziobro postawił też minister spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Od afery nieudanego wrobienia w przeszłości w przestępczą działalność ministra Lepera na Mazurach. Bezprawnie potem ułaskawiony przez prezydenta Alekta Andrzeja Dudę. Przytaczamy. Zwracam uwagę na jedną rzecz. To słowa ministra Kamińskiego. Prokuratura uznała komendanta Szymczyka za osobę pokrzywdzoną w tej sprawie. Powiedział Polsat News, szef resortu. Dla obłudnika i krętacza Kamińskiego nie jest bowiem istotne ustalenie zasadniczego faktu. Kto jest w istocie sprawcą przestępstwa umyślnego czy nieumyślnego spowodowania o trzeciej w nocy eksplozji zagrażającej życiu wielu osób w budynku publicznym? Co przy przyjęciu choćby założenia, iż niezbadany przecież na zawartość alkoholu we krwi, jak nie miał nikt odwagi przeszukania na granicy walizek jednego faceta, z brylantami, kokainą Żeleńskiego, czy prezentami otrzymanymi od zaprzyjaźnionych banderowskich nazistów, nie wpisanymi przez komendanta do korzyści osobistych. Grozi rządowi Morawieckiemu w najlepszym wypadku wyrokiem do pięciu lat więzienia, który to wyrok uzna, za nieważny, od samego początku, niechybnie, nowy prezydent elekt, Jarosław Kaczyński, etc. Witek, Szydło. Klucz do poznania brylantowego kodu informacyjnego, BKI w skrócie, zawarty jest we właściwej interpretacji następującego fragmentu prozy Buczkowskiego. Czytaczamy z Leopold Puczkowski, Czarny Potok, Państwowy Instytut Wydawniczy, wydanie czwarte, Warszawa, 1991 roku. Przy każdej katastrofie, o której wspomina najstarszy tekst, dziecko zanurza palec w szklankę i puszcza na Biblię krople czerwonego wina świątecznego. Jako napój radości. Po zaspanym policzku, Do połowy ukrytym w loczkach, Które wydostają się spod czarnej jarmułeczki, Przebiega uśmiech niedostrzegalny. O co pyta dziecko roztropne? Co mówi prostak? Największy brylant w szabasowej miał nudel, był on wielkości wołowego oka. Tombak woził Nudla na wieczorki do gwiazdy. Brylant błyszczał do latarni na jurydyce i drogę oświecał na zakrętach. Ach, tym brylantem przekupiłby najważniejszego Niemca razem z jego polityką. Ale Nudel nie żyje. Jedna kula rozwaliła go na progu. Ach Boże, a brylant myszy rozwlekły, cisza jak makiem siał. Koniec przytoczenia ze strony 49. Wytrychem natomiast do odczytania metafory kokainy Żeleńskiego pozostaje przy Buczkowskim dla prostaczków bożych opowieść Kisielewskiego o schizofrenicznej podwójności tak zwanej rzeczywistości. Zatytułowana Przygoda w Warszawie. Stefan Kisielewski, Przygoda w Warszawie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989. Którego to objawienia literackiego 1959 roku w odcinkach na łamach krakowskiego tygodnika powszechnego autor przyjmował pozę żydowskiego proroka biblijnego, pytając we wstępie do książkowego wydania 1987 roku, czytaczamy kto pamiętał, że przez Warszawę płynęły z krajów wschodu transporty narkotyków. Wszak sprawa do dzisiaj, sprawa ta dzisiaj dopiero nabrała policyjnej aktualności. Koniec przytoczenia ze strony szóstej, przygoda w Warszawie Stefana Kisielewskiego. Chociaż już w średniowieczu wielką popularność zdobył pogląd, że szatanowi najłatwiej zniewolić ludzkie dusze w godzinach nocnych, pomiędzy północą a czwartą nad ranem. Szczególnie zaś w godzinę Diabelskiego nagrywania się z Bożego sądu, czyli właśnie o trzeciej, którą dla przyzwoitości rewolucji pałacowej przestawiono na siódmą 50. Diabeł bowiem zwodzi na manowce, przedstawiając grzesznikom fałsz jako prawdę. Sięgnijmy po. Fragment listu ilustrujący tę prawdę. Fragment tekstu ilustrujący tę prawdę. Przytaczamy. <śmiech> Przepraszam. Z książki Kisielewskiego. Antoni wstał lekko z krzesła. Tamten wziął go pod rękę i ruszyli na nonszalancką przechadzkę wzdłuż pokoju. Było tu dużo miejsca. Nieliczne meble jakby rozsunęły się pozostawiając wolny szlak lśniącej posadzki. Spacer był poza tym ogromnie ciekawy, bo wszystkie przedmioty miały intensywne, tęczowe otoczki, a sufit stał się jakby wysoko sklepionym akwarium, w którym grała i kłębiła się mieszanina barw i świateł. Nie kojarzyć z akwarium Suworowa, to przeszło dopiero... Dziesięć lat później w literaturze. Dużo tu miejsca, szeptał Anzem. zwróciłeś uwagę, jak tu jest dużo wolnego miejsca? To umyślnie, aby można je zapełnić. Na przykład, zobacz, ten kąt jest zupełnie pusty, lubisz róże? Patrz! Zrobił ręką szeroki, powłóczysty gest od podłogi aż ponad głowę, zaś za jego dłonią, jakby podniesione tym ruchem z posadzki, wyrastały róże. Gąszcza przecudnych, rozkwitłych, różnokolorowych róż, mnoszyły się, rosły ze wszystkich stron, róże czerwone i białe, herbaciane i niebieskie, przebogate, arcykolorowe. Jeszcze parę ruchów ręki Anzelma i stali w tych różach po prostu po szyję, zanurzeni w nich, oczarowani. A teraz coś z mojej drugiej ojczyzny, szeptał Anselm. Patrz tam, obok tapczanu, widzisz? Skinął ręką w tamtą stronę, lecz jeszcze przed jego ruchem z kąta wystrzeliła smukła palma. No jak w Warszawie, no. <kuh> Za nią druga, trzecia, cały gaj palmowy i jakieś inne niskie rośliny o olbrzymich liściach i dziwnych owocach wyroiły się u ich stóp. A wszystko jaskrawo barwne, przepyszne. Chodź, doleciał go szept Anzelma. Przejdziemy się. Koniec przytaczania. Ze stron: 140-141. Potem jeszcze Antoni zauważył, że brakuje muzyki na cymbałach i na skrzypeczkach, na dzwonkach, na harfie i na basie, podniecającej, zadzierżystej, porywającej mężczyzn do uchwycenia się za barki i ramiona w tańcu z nogami wyrzucanymi za siebie daleko do tyłu jak na obrazach szagala czynią to modre kozy i płaczące wierzby. Komendant Simon, zanim jeszcze zobaczył na własne oczy tańczących pod sufitem gabinetu dwóch swoich zastępców, Tośka i Anselma, lecących po nieboskłonie za przepięknymi Żydówkami, wiernymi psami i łownymi kotami, za złotymi księżycami i zimnymi gwiazdami widział już wyraźnie głośniki wbudowane do granatników i słyszał niejako prekognicje muzyczne, déjavue, jak gdyby już raz widziane i słyszane w drugiej podwójnej rzeczywistości, paraliterackiej, jako schizofreniczna muzyka prawdziwych kręgów piekła rozpoznawanego bez przypominania sobie widoku historycznych postaci czy tekstu pieśni Dantego. W kwestii uzasadnionych celów wojskowych, t.me Ukośnik Medvedev podkreślenie Telegram Ukośnik 232 kwestia legalnych celów wojskowych była różnie interpretowana w historii ludzkości. Odmiennie postrzegany jest w toku obecnego konfliktu z reżimem nazistowskim na Ukrainie. Na przykład na ten temat, przy okazji i nie na miejscu. Lubią ćwiczyć rusofobiczne, zniedołężniałe osoby z Senatu USA. Jest jednak coś wspólnego, co tkwi w zwyczajach wojennych i konwencjach międzynarodowych. Są to zasady postępowania w czasie wojny, jus in bello, które wywodzą się ze źródeł sakralnych. Co jest dziś uważane za uzasadnione cele wojskowe? W ramach wymienionych reguł prowadzenia wojny są to Pierwszy: Wszelkie oddziały wroga, legalni i nielegalni kombatanci, które nie zostały oficjalnie wycofane z jego sił zbrojnych. Drugi: Wszelki sprzęt wojskowy i pomocniczy wroga. 3. Wszelkie obiekty związane z infrastrukturą wojskową, a także infrastrukturą cywilną, która przyczynia się do realizacji celów wojskowych, mosty, stacje transportowe, drogi, obiekty energetyczne, fabryki i warsztaty, realizujące przynajmniej częściowo zamówienia wojskowe i tym podobne. Czwarty, przywództwo wojskowo-polityczne kraju wroga. Piąty, siły zbrojne innych państw, które oficjalnie przystąpiły do wojny, będących sojusznikami państwa nieprzyjacielskiego, oraz obiekty znajdujące się na ich terytorium, o których mowa w ust. 1-4 Dziś jednak pojawia się zasadnicze pytanie, czy wojnę hybrydową, de facto wypowiedzianą naszemu krajowi przez NATO, można uznać za wejście sojuszu do wojny z Rosją? Czy dostawę ogromnej ilości broni na Ukrainę można uznać za atak na Rosję? I odpowiednio, czy wojskowe cele Bloku Północnoatlantyckiego są wymienione w paragrafach od jednej do czterech tej notatki? Przywódcy krajów NATO śpiewają jednym głosem, że ich kraje i cały blok nie są w stanie wojny z Rosją. Ale wszyscy dobrze wiedzą, że wszystko jest inne. T.me ukośnik medwde podkreślenie telegram ukośnik 233 lepiej. Żeby Brytyjczycy ostatecznie wynieśli się z Wysp Malwińskich i zwrócili je Argentyńczykom. Falklandy należą do Argentyny, a nie do Wielkiej Brytanii. I gratulacje dla reprezentacji Argentyny za zasłużone zwycięstwo w piłce nożnej. Droga do celu również w polityce zagranicznej. Polisz z Kulturcentrum, postwach 800-626-65906 Frankfurt am Main. Frankfurt nad Menem, 5 czerwca 2009 roku. Pismo do pan podinspektor Maciej Stańczyk dyrektor Biura Kontroli Komendy Głównej Policji. Szanowny panie dyrektorze, pismem DKSIW minus –e, minus –052, minus –802, przez 09, przez JK z 9 kwietnia 2009 pani Adrianna Zielińska, zastępca dyrektora Departamentu Skarg Wniosków MSWiA przekazała do pana moje pisma z 16 grudnia 2008 roku oraz 25 marca 2009 roku, w których poinformowałem ministra spraw wewnętrznych RP i ministra sprawiedliwości RP o działaniu w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości na terenie Tomaszowa Mazowieckiego i województwa łódzkiego zorganizowanych band przestępczych złożonych z osobników żydowskiego pochodzenia. W obu pismach opisałem szczegółowo oraz udokumentowałem przestępczą działalność żydowskiej mafii działającej w strukturach policji na wspomnianym terenie. Wskazałem na istnienie dalszych dowodów, które mogą i powinny być wykorzystane w działaniach kontrolnych podpisane przez Naczelnika, zastępcy naczelnika Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli Komendy Głównej Policji pod inspektor Joannę Goralewską, która to, który to pismo jest dowodem nikczemnego mataczenia. Kolejnym przestępstwem popełnionym przez pracownika policji. Celem tego pisma jest wmówienie mi że nie mam racji, bo występując przeciwko przestępcom działającym w zmowie, zostałem już przez nich ukarany zaocznym wyrokiem przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim. W piśmie pod inspektor Gorolewskiej nie ma najmniejszej wzmianki o tym, że Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi pismem T2 rzymskie MM 0510 przez 534 przez 3 przez 08 z 16 grudnia 2008 przekazała do prokuratury rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim. Przytaczam informację o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjantów z KPP w Tomaszowie Mazowieckim. Między innymi z artykułu 231 paragraf 1 Kodeksu Karnego w celu podjęcia merytorycznej decyzji w tym zakresie. Koniec przytoczenia. Pismo to zostało przy tym opatrzone pieczątką zastępcy naczelnika Wydziału Kontroli, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendanta Tomasza Tyszkiewicza, a nie zostało podpisane, jak należy, ze względów, których nie można tłumaczyć zwykłym niedopatrzeniem. Nie można także tłumaczyć kobiecą naiwnością i beztroską wyjaśnień podpisanych przez podinspektor Joannę Goralewską, zastępcę naczelnika Wydziału Szkarki i Wniosków Komendy Głównej Policji, która dopuszczając się wskazanego mataczenia usiłuje wmówić Polakowi, yy, że, że zapadłe rozstrzygnięcia są wiążące zarówno dla pana, jak i dla policji. Koniec przytoczenia. Gdyby tak było, jak podinspektor Goralewska, usiłuje wmówić obywatelowi RP, że zapadłe w jakimkolwiek organie administracyjnym RP rozstrzygnięcia, są wiążące i nie ma od nich odwołania, to po co byłaby konstytucja RP? Prawo dla Polaków w Polsce, wydziały skarg i wniosków, biura kontroli na wszystkich szczeblach i w strukturach wszystkich ministerstw? Bezczelność podinspektor Gorolewski jest niebywała. Bowiem policjantka nie dokonuje rzeczowej analizy dowodów przestępstw popełnionych przez policjantów z KPP w Tomaszowie Mazowieckim, lecz kontroluje stenogramy nagrań rozmów telefonicznych obywatela zawiadamiającego o przestępstwie, z dyżurnym KPP w Tomaszowie Mazowieckim, a następnie wyciąga z tego taki wniosek, że skoro obywatel dzwoniący na policję, informujący o napadzie na prywatne mieszkanie, składający kilkakrotnie telefonicznie skargę na działalność policjantów występujących w zmowie z autorem napadu, Dziękował za każdym razem policyjnemu rozmówcy uprzejmie za rozmowę? To znaczy, że skargi na policjantów z KPP w Tomaszowie nie musi podinspektor Goralewska w jej mniemaniu wcale rozpatrywać. W bezczelności swojej podinspektor Goralewska idzie tak daleko, że ośmiela się drwić z pokrzywzonego przez żydowskie bandy Polaka stwierdzając, przytaczamy. Uprzejmie informuję, że sporządzono stosowne stanogramy z odsłuchu zarejestrowanych rozmów. Z ich treści wynika, iż wyżej wymieniony funkcjonariusz prowadził z panem rozmowy w sposób nienaruszający zasad etyki zawodowej. Pouczył pana prawidłowo o możliwości złożenia skargi, za co na zakończenie każdej rozmowy podziękował pan policjantowi. Jednocześnie informuję, że stenogramy tych rozmów mogą być udostępnione na prośbę właściwych organów wymiaru sprawiedliwości. Koniec przytoczenia. Szanowny panie dyrektorze, wnioskuję, jak we wcześniejszych pismach, o wysłuchanie zarejestrowanych rozmów, a nie o odczytanie stenogramów rozmów. Nie wiem, kto i dlaczego dopuścił się ukrywania dowodów w sprawie i polecił sporządzanie stenogramów z nagranych zapisów moich czterech, słownie czterech rozmów z KPP w Tomaszowie Mazowieckim. Pani podinspektor Gorolewska tak daleko sprzyja zacieraniu śladów przestępstw popełnionych przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, że nie poprosiła o dowody w sprawie, o pliki elektroniczne z nagraniami rozmów, lecz zadowoliła się dostarczonym jej opisem dowodów, które odesłała już z powrotem do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, która to wyczyściła dla niej wcześniej sprawę skargi na działalność policjantów z KPP w Tomaszowie Mazowieckim i Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. Składam niniejszym skargę na zaniechanie podjęcia obowiązków służbowych przez podinspektor Joannę Goralewską. Wnoszę o ponowne rozpatrzenie moich skarg, zawartych w wyżej wymienionych pismach, informujących o konkretnych przestępstwach popełnionych przez działające w strukturach MSW ja oraz Ministerstwa Sprawiedliwości zorganizowane bandy przestępców złożone z osobników żydowskiego pochodzenia. Z szacunkiem, Stefan Kosiewski, dziennikarz, poeta, prezes Polskiego Ośrodka Kultury we Frankfurcie nad Menem, postwach 80626, 65906, Frankfurta, Main. Do wiadomości, minister spraw wewnętrznych RP. Minister Sprawiedliwości RP. Minister Spraw Zagranicznych RP, Kancelaria Prezydenta RP. Przed godziną na Twitterze Kamiński, spacja M, spacja. Otrzymałem informację, że odpowiedzialny za przekazanie prezentu komendantowi, małpa Policja Polska, generałowi J. Szymczykowi, zastępcy szefa Państwowej Służby Ukrainy, do spraw sytuacji nadzwyczajnych generała D. Punkt Bondar został zawieszony. Punkt. W tej sprawie wszczęto również na Ukrainie postępowanie karne. Koniec pytaczenia. I Sowa. Małpasowa, Antwort. Odpowiedź do Kamiński. M. Spacja. Małpa Policja Polska. Odpowiedzialny Zapieszczotliwe nazwanie prezentem dwóch granatników produkcji niemieckiej, minister Kaczyński, Kamiński przepraszam, może się zawiesić Kaczyńskiemu na otworze. W tej sprawie wszczęte będzie postępowanie karne w Polin to koniec korespondencji na Twitterze i jeszcze takie wyjaśnienie, Kamiński może się zawiesić Kaczyńskiemu na otworze w podłodze na probostwie w Wyszkowie Stefana Żeromskiego albo drugie dno. I tu zapis z 27 lipca. Kto jako prywatna osoba mieszka w zabytkowym pałacu skarżyńskich w Wyszkowie? Kliknij wysłuchaj po wypędzeniu członków tzw. rządu polskiego z ramienia Rosyjskiej Republiki Rad, doktora Juliana Markowskiego, fejksa Dzierżyńskiego i Felixa kona z mieszkania proboszcza we wyszkowie. Banda czworga. Prolegomena do odrzydzania Pomyśli profesora Feliksa Konecznego Liczba dziennika 467 Schyłkowy Kaczyński Fascynacja obłędem Von Stefan Kosiewski Studia Slawika et Kazarika Zaris, estetyki Hazarów Spółka Srebrnych Dzwonów Krypta Srebrna ZOO My komu nie zabraniamy obchodzić, celebrować tej pamięci Proszę pozwolić nam robić to w takiej formie, w jakiej uważamy, że to za stosowne i właściwe Nie wydaje mi się, żeby te formy były przekroczone kiedykolwiek Nie ma to znaczenia, czy ktoś jest z czy nie My o swoich przyjaciołach pamiętamy i o wszystkich, którzy zginęli w Smoleńsku Tam byli też nie tylko członkowie Partii Prawo i Sprawiedliwość. Tam byli ludzie pełniący ważne funkcje publiczne, państwowe, kombatanci. Naprawdę e, ludzi złej woli nie brakuje. Ja widziałem tych wszystkich, którzy potrafią tylko szydzić ze śmierci innych osób i hańba tym ludziom. Tylko tyle mogę powiedzieć. My nie prezentujemy tutaj żadnej chęci zdominowania czegokolwiek. Po prostu e, uważamy, że to są, to powinny być obchody, w których państwo również powinno uczestniczyć, bo zginęły tam, zginęli tam przedstawiciele państwa polskiego którzy byli w oficjalnej delegacji to nie jest prywatna sprawa także władze państwowe, władze publiczne mają szczególny obowiązek a my jako przyjaciele a wielu z nas straciło tam ludzi bliskich swoich kolegów, przyjaciół chcemy i mamy prawo do tego żeby w sposób godny i stosowny kultywować tę pamięć w takim razie jako prawa nie ma nam e, możliwości odebrania bo ono jest zbyt silnie wypływa z naszych emocji tak? emocjonalnym językiem podwójnej prawdy Rozdwojonego języka plemienia żmijowego, wypowiedział się wczoraj prywatnie dla onetu, ułaskawiony nie tak dawno bezskutecznie, albowiem odwołaniem się nie do litery prawa, ale do fałszywej solidarności plemiennej beduńskiego typu homowiator bezprawnie wyjętego spod działania z mocy prawa przez kumpla Andrzeja Dudę, prezydenta żydowskiej Rzeczypospolitej przyjaciół, nieosądzony i nieskazany prawomocnie za popełnione przestępstwa kryminalne Mariusz Kamiński, publicznie szef tajnych służb tzw. Polski po Magdalence, Siedem lat po katastrofie powietrznej w okolicach Smoleńska, której ofiarą padło dziewięćdziesięciu sześciu beneficjentów i celebrytów szatańskiej zmowy zwykłej sitwy żydokomunistycznych złoczyńców nikczemnych Kiszczaka i Geremka, ze żydokatolickimi emisariuszami przedcześnie ogłoszonego przez Bergoglio Świętym JP2, widę jeszcze przez cztery dni we wideotece telewizji Drajzat, ubowiec Sturowski, tzw. przyjaciel rodziny Wojtyły, wieloletni oficer prowadzący papieża, tudzież kardynała Glempa, którego rodzony brat, naówczas ubowiec, na placówce w Moskwie, o zmienionej o jedną literę pisowni nazwiska żydowskiego. Szatańskiej zmowy ze żydomasonami z warszawskiej loży Kopernik Adama Michnika i Jana Józefa Lipskiego z Koru, z którym biurko w biurko dzieliła pokój służbowy, Jadwiga z Jasiewiczów Pani Matka bliźniaków braci kaczyńskich wykreowanych między innymi przez wuja i Masona Tomaszewskiego do roli napisanej dla obu na wyrost i na długo przed Magdalenką w 1989 roku nie zawsze zadjustowanej dla przyzwoitości przed występem, przed oczyszczającej się sposobem mafijnym ze zaległości Misiewiczowo-Zingerowskich, sitwą gotową zawsze złożyć rytualną ofiarę założeniową, jak Trocki, Brąsztajn z Leninem, Ulianow złożyli anarchistycznie czysty i uczciwy Krąsztat uczciwych żołnierzy i samostyjną Ukrainę na ołtarzu zamachowej żydomasońskiej rewolucji bolszewickiej, komunizmu wojennego, z pochowanym na cmentarzu rakowickim w Krakowie Andrzejem Kremerem do przyjaźni, z którym przyznał się wczoraj ostatni Radek Sikorski z Bilderbergów, co przyjmuje się niniejszym ze skutecznością dobroczynną konsekwencji inwentarza prawdy, mądrości ludowej na Węgrodzie w Czeladzi, głoszącej, że przyjaciele naszych przyjaciół nie muszą wcale Chociaż mogą być uznani za naszych przyjaciół, czy chcą tego, czy nie wpadli jeszcze sami na taki pomysł, żeby dla swojego w końcu i tylko swojego dobra skorzystać z okoliczności łagodzącej wyrocznie boskiej sprawiedliwości. Po informacji, która wpłynęła dzisiaj, fon od Sąd Okręgowy w Gliwicach i tutaj mail wysłane w środę 12 kwietnia 2017 o 7.50. Na adres Sowa Magazyn Frankfurt dotyczy potwierdzenia wpływu Przytaczam. Sąd okręgowy w Gliwicach potwierdza wpływ pani, pana e Majla. Email mail zostanie skierowany do właściwej komórki sądu celem kwalifikacji i stosownego nadania mu biegu. Z poważaniem, redaktor BIP strony internetowej, sądu okręgowego w Gliwicach. Koniec przytoczenia. Zatrzymajmy się, bracia i siostry, myślą bystro biegnący i podzielmy prawdą refleksji przed jutrzejszym umyciem nóg kobietom, szamańskim sposobem kuglarza przez antypapieża Bergolio, islamskim kryminalistkom we więzieniu rzymskim. Zastanówmy się nad złożonością rzeczy świata tego, i motywacją niezwykle prostą – kasa, władza, moc. Prostaczków bożych, ocierających sobie śmierdzące jawnym grzechem piekielnym ekskrementów, zafajdane, tłuste od grzechu śmiertelnego obżarstwa dziedzicznego, palce dłoni w Krakowie, przez antykatolickiego arcybiskupa Emerytusa, żydowskiego pochodzenia etnicznego, księdza pomocniczego Służby Bezpieczeństwa w Kuli Krakowskiej, jako i we Watykanie, z gwiazdą żydowską Magen Dawid, wyniesioną beztrosko ponad krzyż na Giewoncie, w signum biskupim Stanisława Dziwisza. Don Stanislao, który zda się patronować nie tylko paramasońskiej placówce profesora Cola, od ubeckiego podstoliczka bezprawia w Magdalence, herszta placówki parawolnomularskiej, nie lękajcie się, ale i z powodu braku obaw ze strony jawnie, jakby niezbyt pozbieranej, jako tako zaledwie zorganizowanej bandy złoczyńców ukrytej nieskutecznie w strukturze prokuratury w Krakowie, która dla przykrycia fałszywych zeznań po wypadku limuzynowym w Oświęcimiu premier Beaty Szydło i jawnym mataczeniu kryptopremiera Jarosława Kaczyńskiego kryjącego infantylnie odpowiedzialność prawną amerykańskiej stypendystki bez języków obcych znajomości jedno i drugie, fałszywy doktor prawa, którego nie przypadkiem Wikipedia ujawniła jako kręta, który miał od 1971 roku być zatrudniony w instytucie, który premier Piotr Jaroszewicz powołał dopiero 1973 roku, dwa lata później, jako placówkę naukowo-ubecką, przykrywkę wpisywaną długopisem do fałszywych dowodów osobistych w rubryce miejsce pracy tajnego oficera. Przez wczoraj pomniki Instytutu i Motorówki zapytuje się Prokuraturę Krajową, jak dr Jarosław Kaczyński mógł w latach 71-73 być zatrudniony w instytucie, który decyzją premiera Piotra Jaroszewicza powstał dopiero 13 lipca 1973 roku. Pasażerkę rozwalonej przez kierowcę rządowego limuzyny, zaliczoną przesądem przez prezesa Kaczyńskiego stronniczo do istot niewinnych, a ulatniających się w istocie z miejsca wypadku, jak nie helikopterem, to drugim autem z kolumny Macierewicza, tak samo bezprawnie doszlusowanej do aniołów, nieskutecznie, społecznie, jak i siebie przedstawił złoczyńca jako dobrodzieja, który wspólnie i w porozumieniu z innymi założył fundację prasową Solidarności, a potem jeszcze i spółkę Srebrna. Żeby już jako urzędnik państwowy w kancelarii prezydenta RP Lecha Wałęsy wieloma nielegalnymi sposobami dość bezprawnie do majątku zakumulowanego po latach obracania do wartości szacowanej obecnie na ponad miliard złotych z którego to majątku notabene zdolny do różnych rzeczy Jarosław Kaczyński nie wytłumaczył się nawet dla tak zwanej przyzwoitości starszej pani GOS, rzekomej fundatorce kaprysów i zachcianek finansowych homoseksualisty wdzięcznej nie wiadomo za co imienniczce pana Gossa Szczeladzi, który zadzwonił do mnie pewnego razu po przyzwoitości do Frankfurtu nad Menem, jak ja do frau Kramer dzisiaj, i wyraził zamiar złożenia stosownych wyjaśnień przed wybraniem pani Teresy na stanowisko burmistrza. Przeciwko czemu nie zaprotestowałem zgodnie z pogodą ducha na dobrą wiarę, ubogacony zapewnieniami o czystych intencjach, z którymi rozmówca nabył po Magdalence w naszej Czeladzi gmach, pokinie uciecha, w którym za Gierka zainicjowany zostałem w laickiej obrzędowości. Otwarto mi oczy na plenarnym zgromadzeniu spółdzielców w antrakcie dni filmu radzieckiego? Wprowadzony zostałem w tajemną wiedzę o prawdziwych stosunkach własnościowych w sieci handlu detalicznego PRL-u i z tego chociażby powodu. Gotów byłem i jestem dołożyć starań, aby w przyszłości budynek ten, wpisany w krajobraz naszej młodości, na dnie zrewitalizowaną jeszcze rzeką Brynicą, otoczony został należną i skutkującą społecznie pozytywną ochroną państwa demokratycznego, a nie uległ zagładzie, jak diabli wzięli w całości pożydowską architekturę drewnianą w miasteczku miłym, hazarsko-polskim, najstarszym w Małopolsce Zachodniej, sięgającym swoją przeszłością do XIII-wiecznego osadnictwa Aszkenazji, Żydów nazistami, zwanymi w skrócie słowa do wojny. Na językowym pograniczu niemiecko-polskim od Bytomia do Będzina, nie niemądrze jeszcze nazywanym Zagłębiem Dąbrowskim, w którym w głąb ziemi nie zagłębia się już więcej dla dobra żydostwa żaden górnik polski, grykow, Nie ma zatem prawa nazywać osadnik. Przybyły na te tereny dawnej guberni kieleckiej inaczej niż chyba tylko Byłym zagłębiem. Dlatego także, iż geograficznie mowa ciągle jest o terenie usytuowanym przed milionami lat. Po wschodniej stronie działu wód, Odry i Wisły, na Wyżynie, nie zaś w zagłębieniu, fałszywie gołego w golusie, niepociumanego naczelnika państwa, którego nie ma, jak stwierdził wspomniany w pierwszym akapicie Rady Sikorski, uczestnik historycznych dialogów i podpuszczań nagranych przez czarne skrzynki tajnych służb Kamińskiego w restauracji rządowej Sowa i Przyjaciele, prowadzonej przez ubowców na słupa. Nie na księdza Sowę, którego wolno mularze, prawdziwi, a godni są tacy w jedności z Wielkim Budowniczym. Wzięli na warsztat ofiarny koziołka Bartłomieja Misiewicza, pełnomocnika ostatnio Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, bez dyplomu ukończenia studiów wyższych ale i bez fałszywego doktoratu. Razem z generałem dywizji Boru Janickim w spółce z o. ośmiorniczka krakhemia która ujawniona została przez to razem ze wspomnianymi dwoma ofiarami jako ubecka tak samo jak Artbi, robiąca za Kaczyńskich w kancelarii prezydenta Wałęsy pieniądze z powietrza, finansująca w przeszłości nieposkronione kaprysy całej bandy porozumienia Centrum Braci Kaczyńskich, po złożeniu posła Zaleskiego na ołtarzu transformacji, PC w PiS, SKOK i tak dalej obnażającego cynicznie i zawstydzająco braki w myśleniu doktora prawa i zboczeńca homoseksualnego, który jest z góry przekonany, że niepowołana jeszcze przez niego komisja, zwalniając Misiewicza, wyjaśni wszystkie dręczące naród polski od miesięcy wątpliwości, przesądzającego z góry bezwstydnie, a zarazem, a zarazem jawnie i bezprawnie o rzekomej winie młodego człowieka, Sebastiana K., skazanego przez oszczercę wyrokiem zaocznym, jak mnie banda osobników o żydowskich nazwiskach, zamylinowana w strukturach MSW i A., Tomaszowa Mazowieckiego, takiego przykładu miejscowy poseł SLD i wiceminister MSW Sobotka, kryjący przez telefon szefa policji Kowalczyka, handlującego policyjną bronią z mafią w Starachowicach, wspomniany wczoraj na onecie po imieniu jako Zbyszek przez byłego milicjanta i posła lewicy. Mającego się za mądrego, mniejsza o nazwiska takich mądrych. Skazałam nie działając w porozumieniu z taką samą bandą zamelinowaną w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości. 1 sierpnia 2008, wyrokiem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim, za rzekomą kradzież dzieciom starej piłki firmy Korona wyrokiem nakazowym, to znaczy w postępowaniu zaocznym, bez udziału skazanego obywatela zagranicznego. To jest tak, jakby sędzia w Chicago zasądził Zbigniewowi Ziobro kolegium do spłacenia Zakaczyńskiego. Wnieśli wkłady po równowartość obecnych 30 zł w maju 1991 z inicjatywy prezesa partii, pełniącego wtedy funkcję ministra stanu i szefa kancelarii prezydenckiej. Fundacja otrzymuje od skarbu państwa w trybie bezprzetargowym lub płacąc symboliczne kwoty ekspres wieczorny oraz prawa wieczystego użytkowania kilku działek wraz z czterema nieruchomościami w pobliżu ścisłego centrum Warszawy. Tu przytaczamy. Bo można kliknąć, przejść dalej, przeczytać. W pobliżu ścisłego centrum Warszawy będące własnością państwowego koncernu RSW Prasa książka Ruch. Nowogrodzka 84 przez 86, ówczesna siedziba zakładów graficznych, obecna siedziba partii. Aleje Jerozolimskie 125 przez 127, ówczesna siedziba ekspresu wieczornego. Srebrna 16, ówczesna siedziba zakładów graficznych. Ordona 3, ówczesna siedziba zakładów graficznych. Jak ujawniono na konferencji prasowej, Majątek zgromadzony w fundacjach i spółkach to ponad miliard złotych. Koniec przytaczania. Kamiński i Kaczyński, Macierewicz i Duda, czterej zaślepieni pożądaniem i nienawiścią, drewniani kurduple z resortowego podwórka, rycerze okrągłego stołu, uganiający się na konikach apokalipsy, jeźdcy obrony terytorialnej, która zaiste niesymboliczny obraz przedstawia sobą wirującej karuzeli podcinania gałęzi przez małpy na stanowiskach pod małpami ślepymi, głuchymi i niemymi na wszelkie świętości gejami rżnącymi się piłami na manerzu, importowanymi ponoć nowatorsko przez firmę Włodka Maliszewskiego w Czeladzi, nie z Chin ludowych, ale z wolnorynkowej i demokratycznie spowijanej cyklicznie terrorem nawrotów zapaści cywilizacyjnych Europy Zachodniej, którą wynoszę tu przy okazji. Tłumacząc żydowskie Lebenbay, widzisz? Na polskie i nasze, zarazem. poziomy dzieciństwa sielskiego, anielskiego, Włodka, Sznarbachowskiego, poety i dziennikarza, u boku ojca, żydowskiego adwokata w Petersburgu, dawno, dawno temu, przed stu laty, jeszcze przed antyrosyjskim zamachem stanu bolszewickiej bandy, agentów Ratnau, pruskiego ministra wojny, żydomasona i właściciela fabryki bombowców AEG, który prowadził wojnę pierwszą światową, aby móc przekazać sobie z jednej kieszeni spodni do drugiej rządowe pieniądze na prywatne konto fabryki swojego ojca i swoje konto tak samo, jak Jarosław Kaczyński. Założyciel paramasońskiej loży o nazwie grupa Windsor, Jurek, Ujazdowski z innymi, brał nie na żarty, nieposkromiony w apetytach, kryty przez komisarzy typu Macierewicz, Misiewicz, z pistoletem prawdziwym, przystawionym do skroni generała Papały, ministra sportu, generała wojska, naczelnego celnika, współbiesiadnika z Magdalenki, zamoczonego zarówno w grabieniu majątku państwowych firm takich jak RSW, prasa, książka, ruch, zakłady graficzne i tym podobne. Na wygodnym fotelu zasiadając urzędnika kancelarii prezydenta Wałęsy, który w końcu wywalił obu braci za przekręty, jak i w kancelarii premiera. Zastawionej wczoraj sporem zastępczym o trzy nazwiska, zadymionej sztuczną głą rzeczy powszechnie znanych o wymiarze wielomiliardowym, dużo większym od kieszonkowego zasiłku socjalnego z Funduszu Operacyjnego SB na kolejną flaszkę czy na becikowe dla kolejnego dziecka bolka, fałszywego bohatera narodowego, wszystko jedno. W końcu, w końcu, który musiał objawić się wszystkim w końcu z mocą końca falusowego, którego sama nawet Monika Lewiński nie weźmie z pewnością do ust za Jarosława Kaczyńskiego, który permanentnie po trockistowsku głosi na zdziecinniałą starość z przyzwyczajenia bo jakżeby inaczej z całą mocą fałszywej prawdy jedno i to samo słowo na okrągło pragnę. Herod w rozkroczu, pdo 408, Apokalipsa Iwana. Tu można kliknąć, odsłuchać, obejrzeć, przeczytać pdf, zapoznać Herod z narodem Wasiaka, pod pomnikiem Dmowskiego. Naczelniku państwa, czego chcesz jeszcze? Jakiej chudzby strasznej dla wykpionego w głębi otchłani staropolskiej zemsty fredrowej, tragi groteski pogrążony ze Żydami, Poczynionymi nie penisem, ale atramentem. Czy chciałbyś może już zejść z, Ma z Misiewiczem, Macierewiczem, Suskim, Czarneckim, Hipisem i Czpunem ze sceny w Multiwers Herody, Heroden Szpilfon, Stefan Kosiewski? Bez żenujących wygłupów pod pomnikiem Romana Dmowskiego dorocznie? Doktorze praw, uznany poligloto multikulturalny pośród kalek językowych, kalko ślepego Gomułki, będąc już tylko kalką przywódcy stojącego nad przepaścią, mów do mnie jeżeli nie przemawia do takich prawda teraźniejszości sparty, odgrzewanej z przeszłości historycznej przez nieudaczników totalistycznych, nieuznająca przejściowo homoseksualizmu za chorobę zboczeńca amoralnego. Czym chciałby być jeszcze w życiu Uszczęśliwiony, poza odurzającym sodomitę smakiem spermy w Kwaśnego moczu, poszł won, durak. Tak miał Słowackiemu powiedzieć Mickiewicz. Osypuje się z hukiem kupa kamieni, rzuconych na stos przez żydostwo. Godne skądinąd szacunku, dzięki stosunkowi do tradycji, składowania kamieni na znak dla drugich, w miejscu jednoznacznie do tego przeznaczonym. Pow Tuż my zatem za informacją wysłaną we Wigilię Dnia Mar Maryjnego tak, 13. że potwierdzono ze sądu w Gliwicach, w których urodził się po wojnie mój kolega po piórze, antypolski poeta krakowski Julek Kornhauser, nieszczęsny teść, pomazanego narciarza łysego przez szamankę syryjską Andrzeja Dudy, który znowu niezbyt rozumnie ogłosił dzisiaj z radością młodzianka na Twitterze, albowiem nie przetłumaczył tego żaden doradca celebrycie, że podpisał ustawę, Kryptopremiera Kaczyńskiego o tak zwanej konfiskacie rozszerzonej, to znaczy przenoszącej ciężar udowodnienia legalnego pochodzenia majątku każdej spółki srebrna na Jarosława Kaczyńskiego i na panią GOS, na pana GOS w Czeladzi, posiadacza od lat zamkniętego kina uciecha która to ustawa, jak i budynek nie na siebie od wielu lat kina nie może chyba w pełni i prawdziwie ucieszyć żadnego ekonomisty ani doktora prawa, które nie jest do prawdy indywidualistycznym prawem anarchisty Kropotkina. Przejściowo nieuznającego homoseksualizmu za chorobę zboczeńca amoralnego, czego taki w końcu pragnie kilka lat po stuleciu stłumienia krwawego pierwszej rewolucji XX wieku, o której powszechną niepamięć retorycznie zamurował ostatni kandydat na prezydenta USA na granicy z ojczyzną światowej rewolucji ludu poderwanego przez ideowych anarchistów do boju ostatniego pod hasłami wolności i ziemi. Brown, którego na YouTube można obejrzeć przekomarzającego się elokwentnie z Weissem. Szczęśliwym pomazańcem Dudy, który odznaczył byłego szefa Knesetu w Jerozolimie, niejako zaocznie dla obywateli krajowych, wyrokiem nakazowym orderu Orła Białego, przed odznaczeniem w Nowym Jorku Trumpa tym samym, jeżeli nie czymś znaczniejszym za zamurowanie na wieki, czyżby, w powszechnej niepamięci ludzkości, klęski wprowadzenia w praksis myśli Prudona, o likwidacji lichwy i oparciu porządku państwowego na zasadzie pomocy wzajemnej, odbijającej się wciąż jeszcze po ponad stu latach czkawką zasady solidarności w społecznym nauczaniu Kościoła żydokatolickiego Episkopatu Polski, który ustami żydobiskupów sprasza do Polski skrzydło szydło proamerykańską islamskich terrorystów z terenów zbombardowanych przez Izrael i Stany Zjednoczone w Syrii bo mało mu pamięci o wyniszczającej biedzie żydowskich muzułmanów w hitlerowskich obozach pracy. Porównaj autobiografię Grzesiuka, pięć lat kacetu. Braun może głosić hasła pobudka i szczelnica, piw-paw i parafia. Jeżeli nie chce być posądzony o prowadzenie lobbingu na rzecz światowych producentów broni palnej i robić za drugiego Hitler-Korwina, przez którego Wippler rozgoryczony, pobity przez policję odszedł z polityki, skazany. Ale nie ma prawa nawoływać narodu polskiego, żaden Braun, do bezmyślnego słuchania propagandy politycznej antypolskiej hierarchii Kościoła w Polsce. Tego zboczenia żydowskiego nie wciśnie Polakom. Słusznego pochodzenia etnicznego Braun. Amen. Jezus Chrystus powiedział... Faryzeuszom w twarz Wy macie diabła za ojca I chcecie spełniać pożądania waszego ojca Od początku był on zabójcą I nie wytrwał w prawdzie Bo prawdy w nim nie ma Kiedy mówi kłamstwo Od siebie mówi Bo jest kłamcą i, ojciem, i ojcem kłamstwa Ewangelia według Świętego Jana, 8,44. Wracając do tego, co jest w realu i w prawdzie. Przed tygodniem karetka pogotowia zabrała mi znajomą, z którą od czasu do czasu zwykliśmy wymieniać sobie grzecznościowo spojrzenia pogodne i pozdrowienia za wspomnienia po niemiecku kilku statków, którymi ojciec tej frau przed wojną spławiał towary z portu w Gliwicach kanałem do Odry. Prawdę mówiąc, przykro, że nic nie przemawia za narzucaniem się poety Polski w szpitalu ludziom, którzy zasłabli po prostu na starość, upadli we własnym mieszkaniu na podłogę. Nawet widok ciemnych wczoraj wieczorem okien i smutnych firanek u nas na Żoliborzu Bożu, inexil Z Panem Bogiem, z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski z krótkim tekstem jeszcze datowanym na 27 dzień kwietnia 2010. Tekst zatytułowany Spółka Srebrnych Dzwonów. Krypta srebrna, zookryptorasizm krypto syjonistyczny Jarosław na prezydenta. 27 kwietnia 2010. Czy Jarosław Kaczyński spocznie jeszcze w dynastycznym grobowcu rodzinnym Mackiewiczów i Kaczyńskich na Wawelu, czy też wygra przy wsparciu postkomunistów prezydenckie wybory 2010 roku i zostanie jako primi inter pares pochowany na warszawskich Powązkach przy Bierucie, Jaruzelskim i kto tam jeszcze robił w Polsce powrześniowej za prezydenta, a nie zastrzegł sobie, że nie chwała mu po śmierci w tym miejscu? Jarosław Kaczyński, syn Rajmunda dla swoich mundka, kandyduje na urząd opróżniony po śmierci jego brata. Żeby, jak to uzasadnił publicznie, wypełnić testament tych którzy zginęli pod Smoleńskiem. W katastrofie koło Smoleńska zginął tragicznie między innymi kandydat postkomunistów na prezydenta RP, dla którego przed katastrofą koledzy uruchomili stronę internetową superszmaja.pl pod prawdziwym żydowskim nazwiskiem. A po katastrofie sam generał Glemp, sam przepraszam, kardynał Glęb w serwilizmie ekstatycznym rozkodował bramy niebieskie, bredząc w Kazaniu na Pradze, że nie wiadomo, czy to przypadek tak chciał, czy też sam Pan Bóg otworzył dla zabitych pod Smoleńskiem niebo. Obecnie strona internetowa, otwarta dla Szmajdzińskiego, jest zablokowana. A kardynał może sobie nadal nieodpowiedzialnie przejmować do nieba Stalina i żydokomunistów oraz powoływać się przy tym na sukcesję apostolską, która mocą władzy przekazanej Piotrowi przez Pana Jezusa pozwala kardynałowi Dziwiszowi na grzebanie zwykłych urzędników państwowych żydowskiego pochodzenia w kryptach dla zasłużonych Polaków Kościoła Świętych Piotra i Pawła, nowym Panteonie Narodu Polskiego w Krakowie. Jarosław Kaczyński osobiście zadecydował, o starcie w wyborach prezydenckich świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego przed paru laty. A nie wiadomo, czy to nie ten sam Jarosław Kaczyński zadecydował też o lądowaniu samolotu w lesie Opodal-Smoleńska. Nazajutrz, bowiem, po ujawnieniu nieposkromionych ambicji Jarosława Kaczyńskiego, ujawniono, iż na pokładzie samolotu była jeszcze jedna czarna skrzynka, która nie wpadła jednak w ręce rosyjskim badaczom katastrofy. To już czwarta czarna skrzynka na pokładzie samolotu, z którego Lech Kaczyński łączył się telefonicznie z bratem Jarosławem na kilkanaście minut przed śmiercią. Nie wiadomo, ile podobnych skrzynek jeszcze się znajdzie, bo od katastrofy minęło przecież 17 dni, a żaden z wypowiadających się na ten temat poważnych ponoć ekspertów lotniczych nie wiedział tego, ile tak naprawdę tych urządzeń rejestrujących i podsłuchów tam było. Wiadomo przy tym, że oprócz specjalistów od wyjaśniania przyczyn katastrofy zatrudnionych było ze strony Warszawy między innymi klichów dwóch, a jeszcze strona kościelna nie orzekła, czy to tylko przypadkowa zbieżność żydowskich nazwisk czy żydowska chudzpa. Zgodna z wolą Pana Boga. Nie bądź bezpieczny. A tutaj, bo tutaj jest y, stłuczka, stłuczka rządowych limuzyn. Y, to dzisiaj przed siedzibą pis, jak donosi reporterka Polsat News. Ewelina Niemirka. Samochody przyjechały, przytaczamy, Najprawdopodobniej po ministra Antoniego. Macierewicza. Na filmie widać, jak auta stoją przed wjazdem na teren PiS. Nagle pierwszy z nich cofa, by skręcić do garażu i uderza w kolejne. Tu można kliknąć i obejrzeć film. Koniec przystaczenia. Nie bądź bezpieczny. Przestrzegał Czesław Miłosz. Pochowany w Krakowie na skałce poeta i bezbożnik Spisane będą czyny i rozmowy. Jarosław Kaczyński może nie znać treści masońskich traktatów poetyckich Miłosza, ale zna z pewnością treść wiersza kojarzącego się wszystkim w Polsce z Bramą Stoczni w Gdańsku. Jarosław Kaczyński wie, kto podsłuchuje i spisuje w Polsce rozmowy, to zbiera lojalki podpisywane wielokrotnie przez tych samych, wytypowanych do tego przez ubowców ludzi. Jarosław Kaczyński do ostatniej chwili zwlekał ze zgłoszeniem swojej osoby na stanowisko opróżnione przez tragicznie zmarłego brata. W końcu oświadczył, że kandyduje zgodnie z wolą rodziny. Jarosław Kaczyński nie założył sobie jeszcze własnej rodziny, nie ma żony ani dzieci. Matka Jarosława z domu Jasiewicz po matce z domu Szydłowska dożywa w spokoju ostatnich swoich dni. Do spokoju też nie informowano jej o śmierci syna. Należy przyjąć, że Jarosław nie zaprzątał głowy najbliższej sobie osoby aktualnymi działaniami politycznymi. Bo takich rzeczy się przecież konającemu człowiekowi nie robi. Jarosław Kaczyński, mówiąc o uzgodnieniach z rodziną, mógł więc mieć na myśli jedynie nową, Drugą rodzinę jedynej córki Lecha Kaczyńskiego Marty, rodzinę Marka Dubienieckiego, syna Mariana Skwidzyna, przewodniczącego sądu partyjnego Pomorskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który w 1999 roku przyznał się do służby w prl organach bezpieczeństwa. Marcin jest prawnikiem i pracuje dla ojca. Jarosław Kaczyński obiecał przed wyborami na premiera, że rozliczy postkomunizm, a nie rozliczył. Obecnie kandyduje z ramienia tej samej partii PiS na stanowisko prezydenta i w związku z tym będzie musiał znowu coś przed wyborami Polakom obiecać. Można wierzyć, że postkomuniści nie tylko na Pomorzu modlą się, żeby Kaczyński nie chciał, broń Boże, rozliczyć spółki z układu. Krypta srebrnych dzwonów, srebrna z ograniczoną odpowiedzialnością. Stanza wit Ligoń z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski. Dziękuję Państwu za cierpliwość, uwagę, do usłyszenia z Panem Bogiem, wesołych świąt, radosnych, pogodnych, zmartwychwstania pańskiego. Anno Domini 2017.